Wkurwia mnie to, jak ludzie się do siebie chamsko zwracają, ironizując. Takie głupie żarciki, które wkurzają. Mnie to strasznie odrzuca od takich ludzi. Ale jest na to prosta rada. Kiedyś kolega, taki śmieszek, ironista zawadiaka, jak otwierałem jogurt i odruchowo chciałem zlizać pana jogurcika z wieczka, rzucił, <śmiech> lubisz lizać, nie? Nie powiem, zdenerwowałem się tylko dlatego, że było to beznadziejnie głupie. Niestety to on był śmieszkiem i wszyscy śmieszkowali, że on taki śmieszny. Riposta typu, twoja matka nie narzeka! Była na odpowiednim poziomie do sytuacji, jednak nie chciałem się zniżać do tego poziomu, podszedłem do niego i wyjebałem mu w ryj. Tak dość lekko, ale się zachwilałem i przewrócił. Rzuciłem żartem. Zaraz zliżesz swoją krew z mojego buta. Gościu nie śmieszkował już nigdy więcej. Skończył szkołę, trochę go to przytemperowało, bo z nagannego zachowania wyciągnął dobre. Później poszedł do pracy, ale za moją namową spróbował pracować i studiować zaocznie, gdy jego rodzice zobaczyli, że mu wychodzi, pomogli mu i opłacili dzienne studia. Gościu coraz więcej się uczył, wiadomo, na początku trochę imprezował, jak poczuł stabilizację pieniężną od rodziców, ale pewnego razu przyszedłem do niego i po wypitej herbacie spytałem, jak tam się uczy. A on, no wiesz, jak to studia, hehe. He. Spojrzałem na niego i spytałem tylko, masz może jogurt, bo głodny jestem. — Gościu, ta, jest w lodówce. Poszedłem, obełtałem nim i otworzyłem, oblizując wieczko, patrząc mu prosto w oczy. Zauważyłem, jak źrenice mu się kurczą i pojawia się pot na skroni. Nic nie powiedział. Nie wiem czemu, ale odruchowo podszedłem i mu wyjebałem, rzucając tym samym tekstem — Hehe, zaraz zliżesz swoją krew z mojego buta. Zaczął krzyczeć i pytać, co mi odpierdoliło. Siadłem do stołu i powiedziałem — Nic. Przez kilka niezręcznych minut, gdy jadłem jogurt, nie spojrzał na mnie ani nic nie powiedział. — Wstałem i wyszedłem. Kilka dni później dowiedziałem się, że zapisał się na siłownię. Zapisałem się wraz z nim. Ćwiczyliśmy prawie codziennie, czasem robiąc przerwy. Przyznam, że z racji wykonywanego zawodu nie mogłem sobie pozwolić, by ćwiczyć tak często jak on, więc kilka razy nie przyszedłem. Po około pięciu miesiącach zauważyłem u niego straszny przyrost masy. Wiedziałem, że wspomaga się jakimś czeskim głównym. W szatni po prysznicu postanowiłem, że z nim porozmawiam. Mówiłem mu, weź kurwa nie bierz tego gówna, zrobi ci to z mózgu papkę. Odpowiedział, że nic nie bierze i żebym spierdalał. Wiedziałem, że prawda jest inna. Wiedziałem, że napierdala zastrzyki w dupę. Zrobiłem sobie długą przerwę od siłowni i po miesiącu postanowiłem odwiedzić go w domu Wstałem o ósmej, poszedłem na pociąg i przed dziewiątą byłem u jego drzwi Pukam, ale nie otwiera, pukam głośniej, w końcu krzy słyszę krzyk KTO TAM KURWA? Przyznam, trochę się wystraszyłem, bo w tym krzyku było czuć ból i nienawiść Anon, otwórz! Gdy otworzył drzwi, był trzy razy większy niż widziałem go miesiąc temu Wszedłem i usiadłem przy stole, zrobił herbatę Ale w jego ruchach widać było zdenerwowanie Spytałem, co jest z tobą? Coś się stało? Spojrzał na mnie i powiedział, że wszystko ok, Po czym zaproponował, że może chce jogurt. Lubię jogurty. Nie odmówiłem. Gdy otwierałem, zauważyłem na jego twarzy grymas przypominający uśmiech. Oczywiście wieczko było w jogurcie. Gdy zlizałem je, spytał. Hehe, wiesz, że aluminium może się kumulować w naszym organizmie i prowadzić do pojawienia się wielu chorób? Zdębiałem. Wiedziałem, że ripostat w stylu chujci w dupę, chemiczny pasztecie byłaby na odpowiednim poziomie, jednak nie chciałem się zniżać do tego poziomu. Podszedłem do niego i wyjebałem mu tekstem, zróbmy badania. Rafał, bo tak się nazywała, teraz jest najlepszy czas, byście poznali jego imię, powiedział, czekałem na to całe życie. Przestał brać czeską metę, razem spędzaliśmy wiele godzin w laboratoriach, by przetestować wszystkie jogurty na rynku i czy którykolwiek jest w stanie zaszkodzić człowiekowi przy zlizywaniu wieczka. Dostaliśmy dofinansowanie z Unii w wysokości 7,5 miliona euro, co całkowicie wydaliśmy na badania. Po dwóch latach badań byliśmy prawie pewni, że zlizywanie wieczka nie wpływa zupełnie na stan zdrowia człowieka. Ale zdarzył się przełom. A Rafał zauważył, że jeden jogurt na rynku nieznacznie, ale jednak działa negatywnie na ludzkie DNA. Niestety po tylu latach kupowania jogurtów i bez żadnych pozytywnych wyników nasz budżet się kurczył. Nie mieliśmy już pieniędzy i nie było nas stać już na kupno odpowiedniej ilości materiału do próbek. Był to nasz koniec. Był już wieczór. Około 19.23,54 sekundy. Pakowałem swoje zdjęcia z biurka i ze smutkiem patrzyłem na to wszystko, co zrobiliśmy. Wiedziałem, że jutro przyjdę tylko po to, aby spisać sprzęt i oddać go komornikowi. Ale to właśnie wtedy przyszedł Rafał i krzyknął... Jogurty po złoty 29! Nie mogłem uwierzyć. Znaczyło to, że będzie nas stać zakupić odpowiednią ilość próbek i dokończyć badania. Pojechaliśmy jak najszybciej jak się dało do hurtowni i wykupiliśmy 20 zgrzewek jogurtu po złoty 29. Po miesiącu badań mieliśmy już wynik, który miał wstrząsnąć światowym rynkiem producentów opakowań do nabiału. Powiadomiliśmy główny inspektorat farmaceutyczny Instytut Żywności i Żywienia. Wrzawa, jaka zaczęła się na międzynarodowej scenie nabiałowej, była nie do zatrzymała. Wszyscy czekali na nasze oficjalne wystąpienie Pamiętnego dnia 20 stycznia 1984 roku Na scenie stałem ja, po mojej lewej Rafał, a po prawej jogurt Postanowiliśmy zacząć od inscenizacji Wybełtałem jogurt, otworzyłem i zanim polizałem wieczko z głośników Mówił Dariusz Szpakowski Czy ty polizałbyś ten jogurt? Polizałem wieczko Rafał nie mógł się opanować i rzucił żartem He <śmiech> lubisz lizać? Cała sala padła w śmiech. Dla mnie śmiech trwał godzinę. Dla Rafała trwał chyba wieczność. Czekał na takie upokorzenie mnie całe życie. Wiedziałem, wiedziałem. Odparłem, twoja stara nie narzeka. Cisza na sali dla mnie trwała wieczność. Dla Rafała chyba zbyt krótko, bo pojawiły się w jego oczach łzy. Gdy cała śmietanka, a raczej jogurt, towarzyska skapowała się z mojego żartu. Salwy śmiechu nie można było powstrzymać do końca wystąpienia. Ludzie dosłownie spadali z krzeseł. Niektórzy w przypływie endorfin zaczęli obrzucać się ciastem. Dziennikarze przestali nagrywać na żywo, bo wraz z kamerzystą darzali się po ziemi ze śmiechu. A Rafał stał. Jego oczy mówiły tylko jedno. Przegrałem. Je crois.